wolnościowe, czytanki. Kobiety powinny stracić prawa wyborcze, tak jak i mężczyźni. Spod kobierczynie, współczesne feministki głównego nurtu twierdzą, że aby skończyć z uciskiem cierpianym przez kobiety i ich dyskryminacją, konieczne są prawa stanowione przez państwo. Obojętnie czy tą dyskryminacją są różnice w zarobkach, szansach na zatrudnienie, przysługujących prawach do posiadania majątku, czy co najważniejsze przyzwolenie męskiego społeczeństwa na przemoc wobec ich osób i własności, feministki zwracają się o środki zaradcze i sprawiedliwość do państwowego prawodawstwa. Społeczeństwo może być oparte na jednym z dwóch wzajemnie wykluczających się aksjomatów – przymusie albo zgodzie. Przymus tworzy hierarchicznie oparte na sile stosunki między jednostkami, przybierające zwykle formę kradzieży, niewolnictwa i morderstwa. Jest on zinstytucjonalizowany w państwie. Zgoda jest podstawą wolnego handlu z tylko jedną zasadą, prawem natury, które zachowuje prawo każdego do kontrolowania swej osoby no i majątku pod warunkiem, że nie ingeruje on w podobne prawo kogoś innego do swobodnego posługiwania się własnym ciałem i majątkiem i kontrolowania ich. Męski, szowinistyczny pracodawca potępiany przez politycznie poprawnych intelektualistów za odmowę zatrudniania kobiet jest karany za swe uprzedzenia, musząc oferować wyższe płace do przyciągnięcia dodatkowych pracowników mężczyzn. Jego zwiększone koszty i zmniejszona konkurencyjność pozwalają firmom zatrudniającym tańszych pracowników, czyli kobiety, sprzedawać taniej od niego co po pewnym czasie podnosi płace kobiet no i obniża płace mężczyzn. Ustawy o równych płacach dają całkiem odmienny rezultat. Zakaz zastępowania kosztownych mężczyzn tańszymi pracownikami kobietami zmniejsza szanse zatrudnienia kobiet. Zatrudnieni już pracownicy wyciągają płace powyżej stawki rynkowej, co równa się przymusowej redystrybucji od biednych do bogatych. Nic dziwnego, że związki zawodowe popierają ustawy o płacach minimalnych. Takie ustawodawstwo, czy roszczenia do majątku innych, wskrzesza na powrót sytuację, Któro zdaniem feministek cierpią kobiety to jest zalegalizowany przymus przypominający niewolnictwo i popierając to feministki wydają się jakby wypierać swych wcześniejszych zasad. Amerykański feminizm zaś wyłonił się z XIX-wiecznego, radykalnie indywidualistycznego, antyniewolniczego ruchu związanego z pismem Deliberator Williama Lloyd'a Garrisona. Siostry Grimke, Sara i Angelina pokazywały w broszurach i prelekcjach, jak prawa kobiet i prawa niewolników na równi nie istnieją dla państwowego prawa. A jednak niektóre feministki popierają przywrócenie ustawowego niewolnictwa, wyrażając to bardziej w języku roszczeń niż prawa do władania sobą. Jest to konsekwencja kampanii, na rzecz ustawowego prawa do aborcji na żądanie. Naturę tego żądania ujawnia następujący scenariusz. Wyobraźmy sobie na przykład, że wszyscy lekarze odmawiają z takiej czy innej przyczyny przeprowadzenia aborcji. Przy prawie do aborcji na żądanie konieczne byłoby zmuszenie kilku lub wszystkich opornych lekarzy do przeprowadzenia operacji i tym samym ustanowienie stosunków międzyludzkich opartych na przemocy sprowadzające zmuszanych do roli niewolników. Pogląd, że takie roszczenia można wywieźć z reguł demokracji jest fałszywy. Z tej przyczyny że jest obojętne czy czyjeś prawo do władania sobą, przywłaszcza sobie jedna osoba czy milion osób, które to przegłosowują i wtrącają tego kogoś w niewolnictwo. Feministki domagające się sprawiedliwości i wolności powinny uzmysłowić sobie fakt, że że sprawiedliwość nie może być stanowiona w drodze przymusu państwa nad jednostkami, natomiast musi być odkryta przez usunięcie owego zgubnego prawodawstwa, które unieważnia prawo kobiet i mężczyzn do władania sobą. Jak zauważył Lassie Spooner, jeśli kobiety zamiast wnosić petycję o dopuszczenie do udziału we władzy ustanowionej więcej praw, obwieszczą obecnym pracodawcom, że one, kobiety, pójdą do parlamentu i, i cisną w ogień wszystkie istniejące kodeksy, to zrobią bardzo rozsądną rzecz, jedną z najrozsądniejszych rzeczy, jakie są w stanie zrobić. I będą miały za sobą tłum mężczyzn, przynajmniej wszystkich rozsądnych i uczciwych mężczyzn w tym kraju którzy z nimi pójdą. Felieton Barego Macleoda, Kulinana w tłumaczeniu Jacka czytał dla Radia Wolne Media Fabian Szatkowski